Przygoda Jędrka wydarzyła się właśnie w tym czasie, gdy Alek był na wygnaniu na wsi. O tym wygnaniu opowiemy wkrótce. Jędrek zastępował Alka i z tego tytułu zorganizował kiedyś zerwanie potężnej flagi z niemieckiego szpitala Czerwonego Krzyża na Solcu. Wielką, białą flagę zdobił Czerwony Krzyż. I to właśnie trofeum ku pognębieniu Niemców zdecydował zdobyć Jędrek. Stojący w bramie domu wartownik spostrzegł zrywanie flagi i narobił wielkiego gwałtu. Chłopcy uciekli, flaga pozostała, a obok niej przypadkowo oderwany od siodełka numer roweru. Zaraz za najbliższym rogiem pechowa właścicielka roweru, Irka Kowalska, zameldowała o tym Jędrkowi. W zespole były dwie dziewczyny. Jędrek zaś nie zorientowawszy się w doniosłości faktu, udał się do domu Irki wraz z Marianem i tam zaczęli odbywać długie narady. Długość narad była zupełnie dostateczna dla policji niemieckiej. Toteż w pewnej chwili rozległ się energiczny stuk do drzwi i do mieszkania wkroczyło czterech zielonych policjantów. Sytuacja zdawała się beznadziejna. Jeden z policjantów pilnował obydwu chłopców, trzech rewidowało mieszkanie. Matka Irki, kolporterka prasy podziemnej, była przerażona. Niemniej przerażeni byli chłopcy. Ale w miarę mijania czasu przestrach znikał. Napływało natomiast uczucie zakłopotania z sytuacji, w jaką się sami wpędzili przez swą lekkomyślność. Obydwaj, jak na komendę, pomyśleli o Jacku i o dyskusjach, jakie wywołała jego bierność w dorożce. Jendrek przymrużył oko i czujnie wpatrywał się w kolegę. Ten lekko kiwnął głową na znak, że rozumie, o co chodzi. I oto w ciągu jednej sekundy stała się rzecz nieprawdopodobna i najzupełniej nieoczekiwana dla czterech uzbrojonych niemieckich policjantów. Jędrek, którego wzrost wynosił około półtora metra, pchnął z całej siły policjanta stojącego na progu pokoju. Marian szarpnął drzwi korytarza i obaj jak wyrzuceni z procy rzucili się w dół klatki schodowej. Policjanci zbaranieli na mur, gdyż zamiast otworzyć okna i narobić alarmu, usiłowali gonić uciekających po schodach. Bezskutecznie. Niełatwo jest złapać na klatce schodowej osiemnastoletnich młodzieńców, którym strach przyprawił skrzydła do nóg. Wypadli z bramy, skręcili w najbliższą przecznicę i zaczęli iść wolno przed siebie. Jeszcze jedna przecznica i byli uratowani. Pani Kowalska, właścicielka mieszkania, szczęśliwym trafem wyszła cało z tej przygody. Irka po paru miesiącach więzienia wydostała się z Pawiaka. W kilka dni po przygodzie Jędrek otrzymał od Alka przez umyślnego gońca długi list. Między innymi Alek pisał – wykazałeś brak przemyślenia sprawy bardzo istotnej, a mianowicie – czy jest dopuszczalne urywanie flagi czerwonego krzyża, nawet niemieckiego. Na miły Bóg przecież nie wojujemy z czerwonym krzyżem i jego symboliką. Po drugie, ponosisz odpowiedzialność za bezmyślne pójście do domu Irki i niepotrzebne tam sterczenie wtedy, gdy już powinniście byli zdawać sobie sprawę ze skutków zgubienia numerka rowerowego i ustalić na tę okoliczność gryplan. Ale jest jeszcze druga strona medalu. Pisał Alek dalej, narysowawszy w tym miejscu swego listu medal z cyferką 2: Spisałeś się pierwszorzędnie, także lepiej prawie nie można. Wykazałeś opanowanie, trzeźwość umysłu, odwagę i śmiałość. Czy trzeba coś więcej? Bezwzględnie dowiodłeś istnienia odpowiednich wartości charakteru. Jak mówią, spełniłeś pokładane nadzieje. Ponadto wykazałeś, jak wiele dać może w prawa i otrzaskanie się z przygodą. Na zakończenie, pisał Alek, przypuszczam, że najlepiej byłoby uścisnąć cię twardo i serdecznie prawicą, a lewicą nie mniej serdecznie dać ci połuchu. Alek miał prawo zakończyć całą przygodę pogodnym listem. Nikt poważnie nie ucierpiał na tej niefortunnej wsypie.